teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mariusz stolico mądrości, święty Tomaszu Zakwinu, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. To Witam Państwa serdecznie. Ja już tak po dłuższej przerwie, bo to pamiętam jeszcze Adwent, jak byłem tutaj w Adwencie. Teraz już minął Adwent i czas, okres narodzenia Pańskiego. Dzisiaj święty Tomasz z niech nam towarzyszy w naszym spotkaniu. I święty Tomasz z realizował tą postawę dominikańską, która mówi, że najpierw trzeba przemodlić to, co się mówi. I przed Najświętszym Sakramentem właśnie zasłynął z tych hymnów przepięknych, które napisał eucharystycznych o Najświętszym Sakramencie i właśnie stąd się też rodzi nasza i Święty Tomasz też wspominał, że o żywej wierze właśnie, żywa wiara, która chroni nasz rozum, otacza nas rozum, tak powiem, żeśmy nie popełniali właśnie głupot w życiu, ale także naszą wolę wzmaga. Żywa wiara, żeby służyć Panu Bogu. Właśnie bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi. Dlatego też Pismo Święte zawsze jest tym, co nas chroni, nasz rozum. Przed właśnie błędnym myśleniem uczy nas rozeznawać, co jest miłe Panu Bogu poprzez rozum, decyzje, jak również chroni naszą wolę Pismo Święte, właśnie wzmaga naszą wolę służenia Panu Bogu i tak to ważne. Te rzeczy rozumem staramy się objąć to wszystko, ale przede wszystkim wiara nas powinna otaczać, żebyśmy też głupot nie mówili, bo może też się zdarzyć. Różne rzeczy przychodzą, gdy nie ma żywej wiary i życia właśnie Panem Jezusem, szczególnie w Eucharystii, w Komunii Świętej. I powracamy do Kocheleta, bardzo już go polubiliśmy, już mieliśmy kilka spotkań, się z nim zaprzyjaźniliśmy, z Kocheletem, który, jak wiemy, jest to słowo nam dobrze znane, które występuje y, tutaj jest y, wielokrotnie w księdze Kocheleta, słowo Havel, czyli Dym, para, coś ulotnego. 37 razy występuje w księdze Kocheleta praktycznie w każdym właśnie rozdziale i wszystko tak patrzymy, wszystko jest ulotne. Wszystko tak kochelet pokazuje wszystko zmienne, ulotne. Tłumaczymy to marność nad marnościami, marność losu. I jak czytamy, tak się nam wydaje, że w tą atmosferę nas wprowadza aż tyle razy 37 razy na 73 razy to słowo. Hawel właśnie występuje w księdze Kocheleta. I wspominaliśmy, że choć Kochelet, dzisiaj zajmiemy się tak troszeczkę pozytywnie, co Kochelet mówi, bo on mówi to słowo Hawel, jest w połączeniu z pogoń właśnie za wiatrem. I to, czyli to jest to, co właśnie ulotne, ucieka, często występuje w tym zestawieniu. Czy mówi też raz, wspomina, że to Hawel to jest też wielkie zło człowieka, który on nie, nie rozumie właśnie to cierpienie, które ogarnia. Mówi też i przyka choroba. Też to Havel, takie to jest to, co byśmy nie chcieli. Wszystko jest zwodnicze, mówi w trzecim rozdziale i wiedza i bogactwo i mówi i miłość i nawet samo życie jest zwodnicze, trzeci rozdział. I w dwunastym rozdziale mówi wszystko się kończy śmiercią dla mędrców i głupców, bogaczy, biednych, ludzi i zwierząt i w taki nastrój nas wprowadza powiem trochę bardziej listopadowy jesienny i Kochelet mimo to te doświadczenia, które on ma, to mówi jedyna recepta w naszym życiu jest wobec tego wszystkiego używa często nic lepszego czyli to słynne słowo TOF że trzeba szukać coś lepszego niż nam się wydaje że jest coś lepszego niż nasz zmysł podpowiada niż nasze przeczucie, mówi, jest coś lepszego. I mówiła się, nic lepszego. I to jest oczywiście wiara w Boga. Boga się bój, tak kończy też księgę kocheleta, Zachowuj przekazania. Nie ma nic lepszego. To jest recepta na życie. I, i wskazuje w tym wszystkim zmienności świata. I cykliczności świata, które mówi też, pamiętamy, że jest czas właśnie radości, smutku, czas rodzenia, umierania, tak jak gdyby dzieli wszystko na pół, że przechodzimy w te sfery, różne to falowanie, które jest w życiu, przypomina nam, tylko helet. i nas mówi właśnie wiara w Boga, nic lepszego i żeby też się cieszyć życiem, tam jest to słowo simcha, występuje wiele razy, właśnie simcha, cieszyć się, radować życiem, radość, simcha, nic lepszego dla człowieka właśnie, żeby jad pił, czy też się cieszył z tym, co zrobił, duszy swej pozwalał zażywać mówi szczęścia, ale używa słowo tof, też to słowo często występuje zamiennie tof występuje jako dobro i jako szczęście, czyli to jest taka gra słów, nie ma nic lepszego czyli to tof, jak właśnie zażywać tego dobra a to dobro my tłumaczymy jako, żeby nie było takie powtarzane tłumaczymy jako szczęście to właśnie tof, dobro dobro, które pochodzi właśnie od Pana Boga, które daje Pan Bóg i żeby to dostrzegać. I y, dlatego mówi nie bądź pochopny w słowach. Y, lepiej, że nie ślubujesz wcale, żebyś ślubował. Czyli też podaje takie rady konkretne. Lepiej, żebyś coś właśnie nie czynił takiego, coś, co on nie może zrealizować. Lepiej tego nie rób. I to jest ten nastój, czyli rozważania. Kochelet niepokoi też się śmiercią. Właśnie, bo wszystko się kończy śmiercią. Dwa razy występuje to właśnie, że życie jest prochem. Do prochu wraca człowiek. To jest w księdze Kocheleta dwukrotnie, nawiązując do księgi rodzaju. I w ten sposób y, nas ten taki nastrój wprowadza. I księga Kocheleta jest księgą realisty. Bym powiedział, nie jest to pesymista, ale boży realista. I uczy nas w ten sposób ten realizm chociażby taki rozdział jedenasty, już podam końcówka, żeby dobrze wykorzystać nawet, mówi, czas, młodość. Mówi, y, ciesz się młodzieńcze w młodości swojej. Serce twoje niech się rozwesela za dni młodości twojej. Chodź drogami Twego serca i za tym, co oczy twoje pociąga. Ciesz się właśnie tym czasem młodości, po tym czasem właśnie, które ci daje Pan Bóg, to jest ta duża właśnie refleksja na temat czasu. Księdko Koholetna sporo słowo czas. U niego bardzo ważne jest, żeby to bardzo dobrze przemyśleć, przemodlić, zanalizować właśnie czas, który nam Pan Bóg daje. Czas młodości, czas potem właśnie i starości, i odchodzenia z tego świata, że to jest dar Pana Boga. Pan Bóg nam daje ten czas. Jest rzeczą świętą. Jest to dar Pana Boga. Yy, I i dlatego ten, w tym obrazie przemijalności, niby starości, jest ten czas, który jako dar, którym trzeba odkryć i tym się również cieszyć. Takie kluczowe słowa, które mówi Kochelet, jeszcze przypomnimy. to jest to słowo, mówiliśmy obok tego słowa Havel, czyli to ulotne, przemienne, to występuje tyle 37 razy w tej księdze, na całe pismo święte 73 razy. Wszystko jest właśnie takie, które odchodzi, nic nie ma stałego na tym świecie. Człowiek nie może tu się związać z tym światem na, na wieki. I, I drugim takim słowem kluczowym, który jest u Księdza to jest słowo amal. Mówiliśmy właśnie trud. Amal. On bardzo to słowo często używa. Amal. Amal to jest ciężko pracować, mozolić się, harować, trudzić się, wysilać. Nawet Wyraża stan jakichś wyczerpania, kłopoty, problemy, Nie, dużo takiego właśnie tego wysiłku, amal, i mówi, i często używa, to jest typowy hebraizm, trudzić się trudem, właśnie amal, swoim trudem się trudzić. I to jest podkreśla ten ogromny wysiłek, jaki człowiek wkłada we wszystko. To jest też kluczowe słowo amal, i on jest realny, że będzie amal w życiu. I to nas czeka. Całe staranie, yy, cały trud, yy, mozuł, to jest też losem człowieka. Yy, I to jest to słowo amal obok hawa, hawel. I dru, drugie, tak, kolejnym tym słowem, którym bardzo, na które jeszcze chcę przypomnieć, uwagę, to jest itron. Itron, to występuje to słowo w Księdze Kocheleta, znaczy dosłownie Jaki z tego pożytek, korzyść, jeżeli człowiek tak pracuje? On się pyta, właśnie ma i tron. Dosłownie co? Korzyść, zysk. I co ja z tego będę miał? Tak niektórzy mówią, że tak się właśnie trudzę. I po co to wszystko? Nie tak, tak? I tron, i tron, i tron, it, ron, tak. To jest it, ron, nie? It, ron. Razem, no, się razem mówi itron, nie? I tron. I się pytają ma, bo to jest co? Ma i tron właśnie. To jest takie teraz, co ja z tego będę miał, jaki korzyść teraz? Co z tego wszystkiego? Po co to wszystko, nie? To jest takie to, ta refleksja, filozofia życia. Często występuje i tłumaczymy to, cóż przyjdzie właśnie człowiekowi z całego trudu. I tu jest to i tron i amal używa jednocześnie. Po co to wszystko? Co ja się tak właśnie trudzę? i dla, Po co i dla kogo? I i taki trochę odkrywa to, dość. zastanawia się, po, po co to on to robi? Nie to, że to odrzuca, ale sens, próbuje nadać temu sens, kierunek. I mówi też na przykład 1-3 właśnie, cóż przyniesie człowiekowi z całego trudu, jaki sobie zadaje pod słońcem? Cóż z tego trudu przyjdzie? Zastanawia się, co właśnie z tego jest? Po co to wszystko? I to słowo i tron jest również tym słowem kluczowym w tej księdze, bo chciałem podkreślić. Które, które obok właśnie tego, i obok tego i tron, tym kolejnym słowem, które chcę jeszcze przypomnieć, to będzie właśnie e, reut, reut ruach, czyli to tłumaczymy pogoń za wiatrem. Ruach to jest ten właśnie, uff, to tchnienie, a reut, reut to znaczy takie właśnie, jakiś coś człowiek do czegoś, podąża za czymś, o czymś rozważa, coś te, czegoś poszukuje, ale ta często rzecz taka jest, bym powiedział, w sensie bardziej e, ten reut, e, coś, co, co nie możemy osiągnąć właśnie, coś, co jest poza naszym, nie, nie może też być stałe, taka właśnie jakaś tęsknota za czymś, m, że nas właśnie tak spala i nie możemy tego osiągnąć i to jest to reut, reut, nie jest to właśnie, to to określone jest za Bogiem tutaj, bo jest też inne słowo, nie pamiętam, jak to jest, jest też właśnie dusza pragnie Boga, Boga żywego, to pragnienie też jest pozytywne, a tu reut jest w tym sensie negatywnym, takich, które nie dadzą szczęścia rzecz, Człowiek o tym rozważa myśli, reut, mówi ruach. Tak jakby pragnienie wiatru. Jak ja mogę zatrzymać wiatr właśnie, jak ja mogę właśnie żeby on był, on ucieknie, on powieje dalej, i to jest takie pragnienie wiatru, jakiegoś nie wiem. tak. No to jakoś, bo to są idiomy też, które on używa i Reut, Ruach w tym kontekście występuje z, właśnie z tym, z wiatrem. Czyli takich kilka chociaż słów chciałbym chciałbym tu podkreślić, które są kluczowe, na którym on się zastanawia w tej księdze, Do, powraca. Wspomnieliśmy ostatnio o podziale księgi. Jak naszej jest Biblii Tysiąclecia, jest tu też Biblii Jerozolimskiej, jest podział, że rozdział 1 do, do, do końca 6 rozdziału to jest pierwsza część. A od 7-1 jest druga część. Chociaż niektórzy proponują podzielić, że na przykład na 6.10 zaczyna się druga część. Bo siódmy rozdział zaczyna się Lepsze jest dobre niż wonne olejki. Na dobre imię niż wonne olejki. Zaczyna się właśnie to tow. Będzie bardzo ważne, tak zwane mówi się mówienie tow, tego dobra. Poszukiwanie dobra. To jest też będzie on w tym kontekście, co powiedziałem wcześniej. On teraz spróbuje szukać, co w takim razie będzie lepsze. Bo skoro już to rozeznałem w świecie, te różne postawy właśnie przemijalności, odchodzenia, pogoni za wiatrem, yy, trudu, wysiłku, yy, przy, mar, marności, nie chcę tego używać świata, bo Pan Bóg nikt nie stworzył dla nic, nie jest jakieś przykre czy marne, tylko Pan Bóg stworzył to jest wszystko dobre. Grzech uczyni właśnie nasza zazdrość czy pycha i inne rzeczy czynią, że to staje się marnością i, i smutkiem, przygnębieniem. To grzech wprowadza w takie myślenie. Tego I on dlatego zastanawia się, co będzie lepsze, jak znaleźć wśród tego wyjście. I tak się rozpoczyna ta druga część, lepsze, chociaż niektórzy mówią, że lepiej zacząć od 6 -10. i 6 proponują, żeby na przykład to było bo to jest, że to jest, że wszystko jest nieuchwytne, nieosiągalne, trudne, nie dające się określić, trudne jest zdefiniować.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 z tych dwóch części, że ta pierwsza część, jak wspominaliśmy, tezę, którą stawia, że wszystko, te rozdziały od pierwszego do sześć, załóżmy dziewięć, tezę stawia, że wszystko jest też niepewne, niemiarodajne, niesolidne, co jest na świecie, co człowiek by chciał zaufać, zawierzyć. To jest ta jego pierwsza teza w pierwszej części i tą tezę potem on oczywiście próbuje podważyć, że tak nie jest i próbuje znaleźć na to odpowiedź. Jak sobie poradzić z tą właśnie niepewnością, którą jest w człowieku. I z tą niepewnością yy, właśnie w tej pierwszej części rozpoczyna, to jest od 5.1, co trzeba robić. Bo jak wszystko takie niepewne, wydaje się nawet i, i społeczeństwo, mówi, i, i śmierć, i i bogactwo, i to wszystko tak jakoś, i los ludzki jest niepewny, to mówi w piątym rozdziale, jak się niepewnością poradzić, zaczął spoczyna, nie bądź pochopny właśnie w słowach, serce twoje niech nie będzie skore, by wypowiadać słowo przed obliczem Boga na przysięgi, już konkretne właśnie zwraca się do słów, do, przy, do przysięgi też, i, i też na przykład też przez to przed pieniędzmi kto kocha się w pieniądzach pieniądzem się nie nasyci kto kocha się w zasobach ten nie ma z nich do końca pożytku to również jest właśnie Hawel to też daje takie konkretne wskazówki tutaj w rozdziale piątym od piątego są jak sobie radzić z tym ulotnością przemijalnością i daje złoty środek. Właśnie zachowaj spokój, zaufaj Panu Bogu, czyń właśnie to dobro, nie bądź pochopny w swoich decyzjach, w swoich przysięgach, w swoim języku, w słowach, w przywiązaniu się do bogactw. To to, co potem Pan Jezus zwinie w kazaniu na górze, też również będą te relacje. To Kochelet tutaj daje też podstawnie a bezpośrednio o Kocheleta w Nowym Testamencie cytowanego, ale są te idee, Kocheleta, które są przeniesione, czyli są aluzje. Bo mówi się w Piśmie Świętym, że są cytaty ze stałego w Nowym Testamencie, parafrazy albo pewne aluzje. To Kochelet, aluzje. To trzecie. I, i, daje, I mówi też właśnie dużo też o temat bogactwa. I y, y, y, mówi na przykład też, kończy 6,9, lepsze jest to, na co oczy patrzą, niż niespokojne pragnienie. Ja tym zakończył właśnie też 6.9. Całe te rozważania. Tak niektórzy właśnie komentatorzy proponują, że tu zakończyć tą pierwszą część. Całe to podsumowanie niestabilności, ulotności, niepewności to 6.9. jest to oczywiście propozycja. Lepsze jest to, na co oczy patrzą, niż niespokojne pragnienie. Człowiek nie śpi po nocach, pragnie, podąża czegoś, żąda, chce mieć coś lepszego, nowszego, pogoń właśnie za tym. Teraz technologia czy inne rzeczy. Lepiej na co oczy patrzą, tym się cieszyć i tym się radować. I tak bym, to jest taka rada, powiedział złota, którą zamyka ten, ten pierwszą właśnie część, żeby zachować spokój i zobaczyć co się ma i tym dysponować. Czasami ma ktoś dużo ubrań w szafie kupi jeszcze kolejne ubrania i tak i też tak to właśnie człowiek też się wpada w pułapkę. Nowinek, nowości i, i żeby jeszcze, pragnie czegoś więcej, coś nowego. I, ale jak otworzyć szafę, to cieszyć się tym, co ma. Nie będzie, znaczy nie chodzi tak, ale nie chodzi o postęp, ale chodzi tak o złoty środek, żeby zbytnio też nie, nie, ten, nie, nie wchodzić w takie pragnienia. Zgadza się też bo też y, progres musi być postęp, ale może być złudny, możemy się skupić na postępie, a wiemy, że to jest też y, złudny zachować spokój i nieustannie na przykład ktoś by mieszkanie malował kolorami, codziennie inny kolor by mu się spodobał i by oszalał w końcu. Czy taki deseń, czy inny i by oszalał z tego, z tego wszystkiego, bo chce zmienić coś nowego mieć, a tego też jakaś pewna taka właśnie roztropność i wiara, tak bym powiedział św. Tomasz, która chroni nasz rozum przed nadmiernością, przed głupotą, przed tym wszystkimi. I to jest lepsze, jest, jest to, na co oczy patrzą, niż niespokojne pragnienie właśnie to. To właśnie to reut, ta pogoń właśnie za wiatrem. I to jest ta pierwsza część i teraz przystępujemy do drugiej części. Druga część naszej tu Biblii rozpoczyna się od 7,1. Ja proponuję od 6, właśnie 10. To, co jest, zostało już dawno nazwane, i postanowiono, czym ma być człowiek. Czy ta druga część rozpoczyna znowu ten temat drąży, ten, który był w pierwszym, bo on nie rozwiązał, bo nie rozwiążemy tego problemu do końca tej filozofii. filozofii. Yy, I on mówi właśnie w drugiej części od 6, 10. Do, już do końca będzie ta druga, to jest wszystko, jest też nieuchwytne, nieosiągalne. Trudno to określić, trudno właśnie wyrazić, zdefiniować. Jest zwodnicze nawet i pamięć, że wymijające są też słowa, odpowiedzi. To jest wszystko, tak trudno jest czasami znaleźć w tym się wszystkim, w takim tym świecie niestabilnym. I od tego bym rozpoczął właśnie tą długą część. To, co jest, zostało już dawno nazwane i postanowiono, czym ma być człowiek. Potem on będzie, będzie właśnie od dziewiątego rozdziału, będzie mówił, jak sobie właśnie radzić z tym ryzykiem i, a szczególnie ze śmiercią. Bo jest ryzyko w świecie, jest całe właśnie to ryzyko, właśnie człowiek tym dostanie przygnieciony tym wszystkim, co jest, przygniata go to, jak zaczyna to rozważać myśli, popadaniu powiem, jako w depresję. To on w dziewiątym rozdziale daje, będzie dawał wskazówki, żeby właśnie jak sobie radzić z tym ryzykiem popadnięcia w taką nostalgię, taką właśnie jakąś depresję i, i nawet też w końcowych rozdziale ze śmiercią, bo będzie mówił właśnie wykorzystać dobrze czas. Młodości szczególnie mówi czas, który jest dany czas jest też jest darem Pana Boga. I jak wspomnieliśmy teraz, skoro wspomnieliśmy ten, to weźmiemy tutaj teraz, czyli rozdziału, gdzie to mam zapisane? W tamtym miałem chyba lepiej zaznaczone, bo tu nie mam zaznaczonego bo no, tu mi się nie podkreśla, to będzie mi się dłużej schodziło, będę szukał, może włączę ten drugi. <śmiech> Mam też drugi. Bo w tamtym sobie podkreślałem, a w tym nie przeszło. Wszystko jest ulotne. nie <śmiech> niby, ale tutaj Jak mnie to też wiemy. Mam tak, tutaj jest. Tam się ułotniło, a tu tutaj jest. Tym, tym podkreślonym, właśnie na żółto sobie podkreślałem, co jakby jakieś takie ważniejsze, bo to jest dużo tych refleksji różnych i y, żeby powrócić teraz do tych refleksji, to trzeba by y, tego właśnie wspomnieć tof, że rozpoczyna się od tego tof, od tego tof już rozpoczyna w czwartym rozdziale, że lepiej jest, co mamy właśnie czynić. I jak sobie y, radzić z tą właśnie niepewnością. To jest powściągliwość, opanowanie, pohamowanie, ten złoty środek. I potem jest y, radość. I tutaj bym właśnie, właśnie rozpoczął od y, ta końcówka radość y, życia i nie być skąpym. To jest od 5-8, Akurat tym jeszcze końcówka. To jest 5-8, na przykład jest radość życia pożytkiem dla kraju byłoby wobec tego wszystkiego, król dbałby o uprawę ziemi. To jest pożytkiem dla kraju, czyli kto kocha się i to jest wszystko to jest yy, jako właśnie pożytek, czyli nie być też chciwym i szukać. Yy, też mówi pożytkiem jest to, jak wyszedł z łona swej matki. Tak nagi wróci, jak przyszedł i nie wyniesie ze swej pracy niczego, co mogłoby w ręku zabrać ze sobą. To jest czternasty rozdział też, znaczy, przepraszam, czternasty wiersz, pięć, czternaście. Czy to jest nawiązanie też do, do Kocheleta. Jak wyszedł z łona swojej matki, tak nagi powróci. Jak przyszedł i nie wyniesie ze swej, nie wysie swej pracy niczego. Czyli też taki realistą jest. I żeby jakiś z tego pożytek dla Niego, skoro się trudził, na próżno. Trudzić się właśnie trudem. I potem jest w szóstym rozdziale, rozpoczyna się od słowa, jeszcze tutaj końcówka jest, jest właśnie niedola. Istnieje, mówi niedola. Dosłownie to jest zło, które widziałem pod słońcem i bardzo tu ciekawie mówi 6,2 użyczył Bóg komuś bogactwa i skarbów i sławy tak, że nie zabraknie mu niczego czego tylko zapragnie a tego używać Bóg mu nie pozwala lecz obcy człowiek tego używa to jakbyśmy rozumieli, że Bóg nie pozwala mu tego używać i tu jest ciekawe, bo to jest użycze że, a tego Bóg używać mu nie pozwala że Bóg nie uzdalnił go swoją mocą dosłownie, żeby spożywać. Tu jest też gra słów. Często występuje też księdze Kochleta, jeszcze wspomnę jednym właśnie czasowniku. To jest achal. Ono znaczy dosłownie jeść. Achal, coś jeść. Jak posiłek. Ale też achal, spożywać, konsumować to, co właśnie człowiek wytworzył. I to słowo achal odnosi się do takiej też, nie powiem z złym tego znaczenia konsumpcji, ale też y, cieszenia się tym wszystkim. Używa właśnie do jedzenia dosłownie i do życia, żeby to słowo achal, czyli smakować też bym powiedział życiem. Jest to też bardzo, czyli Bóg nie uzdolnił jego, żeby achal, żeby właśnie smakował tego życia. Czyli Pan Bóg nie dał mu tej radości. Nie to chodzi, że Pan Bóg mu nie pozwolił, ale prawdopodobnie on Boga nie prosił, żeby Pan Bóg mu dał tę właśnie mądrość, żeby smakować to życie, cieszyć się życiem. A tu tak odczytujemy negatywnie to. Jakbyśmy tak patrzyli, można było to, że Bóg i tu tak brzmi, że jakby Bóg mu yy, użyczył komuś Bóg bogactwa i skarbów i sławy, tak, że nie zabraknie mu niczego, czego tylko zapragnie, a tego używać Bóg mu nie pozwala. Właśnie, a tego Bóg mu używać nie pozwala. To nie brzmi nas to dobrze. Jaki Bóg okrutny. Nie pozwala mu używać tego. A tutaj jest gra słów tego właśnie achal, czyli smakować, spożywać. Bóg nie uzdolnił, nie dał mu tego właśnie, to w angielsku właśnie tłumaczą empower, czyli dał mu moc. Ta moc, jak mówimy, też jest wysoka, która pochodzi, żeby smakować to życie i żeby cieszyć się życiem. To jest też dar Pana Boga. Pan Bóg jest właśnie zdolny, wszystko daje. I też daje tą właśnie empower, tą moc z wysoka, żeby smakować. Achal. Tak słowo nieodpowiednie konsumować to życie, bo teraz nam się źle kojarzy. Ale tu jest bardzo też ciekawe właśnie 6.2. Dlatego też tłumaczenie jest, powiedział, trochę negatywny nas sprowadza, a my się wydaje, że to tłumaczę, że Kochelet myśli pozytywnie. Że potrzebna jest właśnie ta Boża moc, żeby Pan Bóg nas uzdolnił do, do smakowania życia. Ani negatywnie, że Pan Bóg zabrania komuś, właśnie e, nie pozwala używać życia. To tłumaczone to, to jest używać. E, to, to słowo tutaj jest e, smakować, właśnie achal, spożywać to, co On, co on miał. E, tak, nie pozwala, właśnie bym powiedział, e, a tego używać Mu nie pozwala. E, a tu jest właśnie, właśnie używać to jest achal, to jest dosłownie jeść. Jak wytłumaczyć, Nie jeść. Konsumować też nie pasuje to słowo. Tego szukamy słowa na, żeby używanie, też to, to też nie brzmi dobrze, bo to jest tego, to jest tłumaczenie. Poezji jest trudne, bo przede wszystkim w poezji chodzi, żeby nie oddać dosłownie gramatycznie, ale oddać istotę, ideę które jest i o to, o to trzeba właśnie, yy, takie kursy można, bo też było tłumaczenia właśnie Biblii, co jest najważniejsze. I na pierwszym miejscu powinna być idea, którą miał autor i myślał o tym i oddać jego przysłowie, jego myśl, nawet trochę inaczej w naszym języku, ale żeby tą istotę oddać, nie próbować robić karykatury z tego słowa, bo wychodzi nam potem niezrozumienie i tego, moim zdaniem, on myśli pozytywnie, kochelet, że potrzebny jest ten tam Boża moc, ten power, uzdolnił kogoś, Pan Bóg dał tą moc do smakowania. I mówi, gdyby ktoś nawet, lecz obcy człowiek mówi tego, to wtedy konsumuje dosłownie, właśnie używa mamy. Lecz obcy człowiek tego używa, a dosłownie właśnie zjada to wszystko. I bo nie poprosił, nie, nie wie jak to zrobić, jak żyć Pana Boga, Pan Bóg go nie uzdolnił i obcy to używa, czy dosłownie konsumuje, zjada. To marność, mówi przykre, właśnie cierpienie wtedy jest. Wtedy jest, nie dziwnego, ale to jest przykre cierpienie, gdy się patrzy, gdy człowiek nie potrafi to, co wytworzył, smakować, cieszyć się tym, ale obcy to zżera na jego oczach. I Kohele tu myśli pozytywnie i mówi, nawet gdyby ktoś po tym trzecim wierszu zrodził nawet stu synów i żył wiele lat i dni jego by się mnożyły, Lecz dusza jego nie nasyciła się, mówi, dobrem, właśnie towa. I nawet pogrzebu by nie miał, powiadam, szczęśliwy od niego nieżywy płód. I mówi szczęśliwy od niego nieżywy płód, też użycza słowo towa. Tu jest gra słów towa. To słowo dobro, które jest na początku księgi Rodzaju, tutaj nabiera znaczenia szczęścia. Pan Bóg stworzył dobro. I Kohelek to dobro widzi, pozostawia to słowo towa, że to jest właśnie dobro, cały czas to jest dobro. To jest od Pana Boga to towa. My tłumaczymy jako szczęście, a szczęście już przypisujemy sobie. I nie widzimy tego, że to jest dobro Pana Boga, tylko nasze szczęście. Pan Bóg czyni nas nieszczęśliwym. I też na przykład jest nim, moim zdaniem, dużo nie rozumie, a wtedy jest, gdy w ten sposób tłumaczymy, gdy nie, od kochalet pozostawia cały czas dobro i mówi, że właśnie, a w ogóle tego dobra nie zaznał właśnie, tego daru od Pana Boga. A jak tłumaczymy, szczęście nie zaznał? Czyli nieszczęśliwy człowiek jakiś o swoim szczęściu myślał, swoją wizję miał właśnie życia, szczęścia, ale nie smakował do dobra, które jest od Pana Boga. I tu bardzo, moim zdaniem, myśli kochelet pozytywnie. I to jest, mówi potem w siódmym wierszu, wszelka praca, to amal człowieka, dla jego ust. Czyli widzimy to, on podkreśla to właśnie, achal. Smakować, konsumować, właśnie rozkoszować się tym. I mówi, wszelka praca, to jest w siódmym, sześć, siedem, to jest Amal, to właśnie ten trud człowieka dla jego ust a jednak jego pragnienie niezaspokojone czyli nie potrafi się tym zaspokoić bo czym góruje mędrzec nad głupcem czym biedny co wie jak radzić sobie w życiu i mówi lepsze jest to na co oczy patrzą niż niespokojne pragnienie Lepsze to, mówi tof właśnie lepsze. Na co patrzymy niż niespokojne pragnienie. A ciekawe, bo to jest niespokojne pragnienie, to on tłumaczy słowem halach. A halach to znaczy po angielsku na przykład wandering, czyli tak się błąkać, wędrować bez celu. Taki trochę wandering. I to można wyraża to właśnie takie no, błąkające się pragnienie. Takie właśnie nie ma celu, tak się niesprecyzowane ma pragnienie właśnie człowieka i tak się błąka właśnie z tym i taki zabłąkany jest. I lepsze jest na co oczy patrzą niż takie błąkające, tak to mówię tak obrazowo, pragnienie jakieś właśnie, pożądanie, które jest. I mówi, to właśnie wtedy jest, mówi marność, hawel, jeżeli tak człowiek będzie żył, to mówi, to jest hawel, to jest właśnie ulotne, to nic z tego nie będzie. Jak Pan Bóg go, nie da mu mocy z wysoka, Czyli można wpływać też pozytywnie odczytać. To jest koniec tego drugiego rozdziału, a teraz rozdział trzeci. Czyli wszystko jest, wszystko jest też przelotne, zwodnicze, trudne do zdefiniowania, bardziej wymijające i od tego rozpoczyna się rozdział, rozdział właśnie ten druga część. I możebym tutaj właśnie, jak, jak to podzielić. To najpierw jest refleksja, teologiczne wprowadzenie właśnie. To jest 6, 10, 12. I to jest ta teza, że wszystko jest nieosiągalne, niewyrażalne. Trudno jest to zrobić. I on do tego, człowiek nie jest w stanie określić wszystkiego, zbadać, osiągnąć. Będzie opoznać poznać i od tego zaczyna. To Tomuś to jest. Jest bardzo realnym. I właśnie 6, 10, 12 od tej tezy y, rozpoczyna, bo mówi, y, a któż to wie, co w życiu dobre dla człowieka? Któż właśnie zna dobro? To w, któż może określić dobro? I, I Oczywiście pytanie retoryczne, wiadomo kto, tylko Bóg. Jeżeli człowiek sam sobie określi dobro, to ta ma, co ma. I mówi, a któż to wie, co w życiu doby dla człowieka. Nawet doba nie potrafi określić. Człowiek sam, z siebie. W sposób właśnie prawdziwy. I potem mówi, według liczby marnych dni swego życia. I też, które jakby cień przemijają. Bo kto oznajmi człowiekowi, co po nim będzie pod słońcem. Kto wie z nas, co będzie właśnie po nas, pod tym słońcem, gdy odejdziemy. I dlatego pokazuje takie nieuchwytne, nieosiągalne, nieulotne i od tego zaczyna właśnie, żeby zachować spokój. Nie jesteśmy, jak mówimy, tak jak bogami. Był taki film kiedyś, Bruce Almighty, Bruce Wszechmogący, a taki amerykański, śmieszny trochę film, jak on właśnie chciał nad wszystkim tak panować i i człowiek, który wchodzi w tą sferę właśnie Boga, zakazanego owocu i tutaj jest i potem jest, dlatego rozpoczyna potem od siódmego rozdziału, potem po tym wprowadzeniu, czyli wszystko jest, znaczy w życiu jest zachować spokój, jest nieokreślone, nieosiągalne, trudno zdefiniować, zachować spokój, nie od, nic nie sprecyzujemy tak dokładnie. I mówi, dlatego co wtedy trzeba robić? I mówi właśnie w 7.1 Lepsze jest dobre imię niż wonne olejki. A dzień śmierci lepszy niż dzień urodzenia. Nawet takie refleksje. Dzień śmierci niż dzień urodzenia. Jak to jest też, jaka to nadzieja brzmi właśnie. jako mufa też Panu Bogu. My mówimy o świętych, czyli męczennicy czasu właśnie chrześcijańskich. Narodziny dla nieba. Dzień śmierci, dzień męczeństwa czy tu jest właśnie niepodobnie, jak on właśnie ma wielką, wielką właśnie, nie to pesymizm, ale wielki optymizm, radość. Że dzień śmierci ważniejszy niż dzień narodzenia. Papież mówił, jak Jan Paweł II w Testamencie, przygotowywał się do tego dnia całym swoim życiem, pontyfikatem, ten testament był czytany, na to spotkanie właśnie z Panem Bogiem, ten ważny dzień, dzień ważniejszy niż dzień narodzenia, dzień śmierci. I tu jest wielki, tak? Życzę Ci śmierci. No właśnie, to też takie to jest. Trzeba naprawdę mieć dużej wiary, żeby to rozumieć. Tak jak o cierpieniu powiemy człowiekowi, który jest, ma małą wiarę, czy jest, żyje jakimś takim troszeczkę depresji, zmęczeniu, umęczeniu. Nie przyjmie tego człowiek. Żeby mówić o cierpieniu, o śmierci, trzeba mieć przygotowane serce. Także jak Pani Zuz przygotowała apostołów na te tematy, Mówił o krzyżu, o cierpieniu, o Mesjaszu właśnie ideę Mesjanizmu. Te apostowie to odrzucali. Nie byli gotowi. On Państwo powoli, te kilka lat ich serca przygotowywał do tego właśnie, co, co ma się to misterium, tajemnicę właśnie, bo w ten sposób my odkrywamy tajemnicę i cierpienia, i śmierci stajemy zawsze wobec tajemnic. Pan Bóg nas przygotowuje. Tego nie może na siłę komuś wrzucać tych tajemnic, jak serce nie jest przygotowane. A tu on ma bardzo widać już, że dzień śmierci jest lepszy niż urodzenia. Jaki wielki właśnie optymizm, zaufanie Panu Bogu. Lepiej jest iść do domu żałoby niż do domu wesela. Widzimy, jaki też tutaj obije, tylko wielki też optymizm, można powiedzieć, czarny humor taki angielski która tutaj przedstawia Cztery Wesela i Pogrzeb. I lepszy jest, lepiej iść do domu żałoby niż do domu wesela. Właśnie wesele się cieszą, a potem wchodzą ten amal, trudy dnia codziennego. Potem się zaczyna właśnie kształtowanie serca, postawy i tu jest, i mówi Dzień Śmierci, jest właśnie tym spotkaniem z Panem Bogiem. Bardzo taki i dać zaufanie wielkie do Pana Boga. Wielki optymizm, wielka wiara tutaj u Niego. Człowiek, który do tego życia przywiązany jest, materialista, tego nie przyjmie w żaden sposób. Nie zrozumie. Odrzuci to od razu, z automatu. To I tu jest, mówi, bo w tamtym jest koniec każdego człowieka i człowiek żyjący bierze to sobie do serca bo człowiek właśnie mówi, żyjący bierze to sobie do serca, czyli też człowiek, który żyjący, który właśnie wierzy, ufa, bierze sobie to do serca. Mówi potem, lepszy jest smutek, niż śmiech, bo na smutnym obliczu serce dobrze wychodzi. Oczywiście tu jest, trzeba rozumieć też jego smutek, nie chodzi jakoś wesołkowatość też i czy też, ale zachowanie właśnie jakiejś takiej powagi, nie chodzi, żeby właśnie ośmieszać. Yy, bardzo ma specyficzne poczucie humoru, też Kochelet. I ciężko go też o, odkryć. Tak, dla nas to był trochę czarny humor. I mówi, yy, lepszy jest smutek niż śmie śmiech, bo na smutnym obliczu serce dobrze wychodzi. Człowiek smutny bardziej chodzi o refleksję. Tu chodzi właśnie o refleksję niż tam, moim zdaniem, niż o smutek. Trudno bo to. Co cholet myślał o tym, że właśnie o tym smutku. Chodzi jakaś zamyślenie, może refleksja, może zaduma, ta niż taka wesołkowatość, taki właśnie jakiś śmieszek. Trzeba było zapytać to też odkryć. I to wtedy ciężko wtedy przetłumaczyć na język polski. I mówi potem: serce męców jest w dniu w domu żałoby, a serce głupców w domu wesela, czyli widzimy, jak do tego powraca cztery wesela i pogrzeb. Tutaj nieustannie rozważa ten dzień właśnie śmierci. Ważniejszy niż dzień narodzin. Taka piękna tutaj. To pragnie nam podkreślić. Dzień właśnie odchodzenia z tego świata. Najważniejszy dzień. Mówi lepszy jest. Najlepszy właśnie. Ważniejszy. To to, którą tu podkreśla. Bo, bo mówi, potem to dalej mówi, bo czym trzaskanie cierni płonących pod kotłem. Tym jest śmiech głupiego, czyli widzimy jaki śmiech teraz chodzi tutaj wyjaśnił. Głupi, który się śmieje właśnie, który nie rozumie i ironizuje, nie przyjmuje tego i woli bardziej sobie korzystać po swojemu życiu. Czyli widzimy o co chodzi, śmiech głupiego. Nie chodzi o jakiś tam właśnie taki śmiech, radość, którą mamy Simcha, bo on też to potem będzie odróżniał. Bo czym trzaskanie cierni płonących pod kotłem, tym śmiech głupiego, i to jest, mówi właśnie Hawel, marność. Takie właśnie, i to podkreśla właśnie, że w tą pułapkę możemy wpaść. Ten Hawel, on nas przestrzega przed tym Hawel. Bo mówi, rzecz przywłaszczona może ogłupić nawet mędrca. Czyli przestrzega też z pracy rąk swoich, będzie spożywał chleb. To, co jest y, też w Księgach Mądrościowych. Y, rzecz przywłaszczona może ogłupić mędrca. Nawet. A przekupstwo czyni serce przewrotnym. Przestrzega właśnie przed tą zachłannością, przed chciwością, przed y, takim gromadzeniem, co człowiek nie wypracuje. Właśnie mówi lepiej ten amal, trud, to co właśnie człowiek czuje, że to jest jego. A tak, co lekko przychodzi, to łatwo odchodzi i czynić serce jeszcze mówi nawet przewrotnym jest zagrożenie, oczywiście, że człowiek z tego daru nie skorzysta i o głupi nawet mędrca mówi. I dlatego potem nadaje sankcje. On tu mówi często lepszy. Lepszy jest koniec mowy niż początek. Czyli jak najkrócej, jakie ma być kazanie, jak to się mówi, że początek ma być jak najkrótszy końcowi. I po prostu, żeby to starać się Lepszy jest umysł cierpliwy niż pyszny, dalej kontynuuje. Cierpliwość niż pyszałkowatość. Nie bądź skory w duchu do gniewu, bo gniew przebywa w piersi głupców. Czy też to jest, co lepsze jest? Nie gniewać się. Nie mów, jak to się dzieje, że dawne dni były lepsze niż obecne. To jest i dzisiaj, właśnie. Kiedyś to naprawdę było tak. Nie mów tak, mówi kochelet. Nie mów, jak to się dzieje właśnie. Że dawne dni były lepsze niż obecne. Tu nam przestrzega przed tym, to już kochelet, Nic nowego pod słońcem. Bo mówi, bo nie mądrze się o to pytasz. Głupie pytanie mówi. Teraz, mówi, żyj właśnie czasem obecnym. Żyj w tym. Ciesz się. Buduj teraz tą relację z Bogiem, ze światem jest też bardzo ciekawe, właśnie to mówi to sześć, 70. przepraszam, 7, Nie mów, jak to się dzieje, że dawne dni były lepsze niż obecne. To, Tam było fajnie lepsze, bo to mówi, bo nie mądrze się o to pytasz. Mówi to pytanie wyrzuć. No tak, bo myśl, jak żyć teraz. Nie wspominaj właśnie, często Pismo Święte mówi, nie wspominajcie wydarzeń minionych. Pan Bóg właśnie odpuszcza, przebacza, ale wiadomo, że pamięć też zachowujemy, ale Pan Bóg oczyszcza naszą pamięć. To jest też jakiś proces. To jest też i psychologia, uzdrowienie też duszy. No, ale nie jest uważać na to. Mówi, przestrzega przed tym, bo to mówi nie mądrze, że się o to pytasz. Nie mówi głupio, ale to nie jest to właściwe. Nie jest, nie jest to mądre. Tak? tak? Czyli kochelet po prostu ma być... Papież Kohelet 7.10 i mówi potem jest lepsza jest mądrość niż dziedzictwo, czyli znowu lepsza. Mądrość niż dziedzictwo. Człowiek mądry, który żyje niż ma właśnie dobra, których nie potrafi też korzystać. A potem wiem wielu kończy w więzieniach i co mu z tego dziedzictwa. I mówi z większym pożytkiem dla tych, którzy y, y, y, widzą y, słońce i mądrość jest lepsza dla tych, którzy widzą słońce, widzimy bardzo ciekawe też, bo ktoś widzi słońce, dostrzega, że świeci słońce, że jest życie, a nie tylko jego właśnie moje bogactwa bardzo też konkretnie daje rady, co trzeba robić mówi, bo w cieniu mądrości jak w cieniu pieniądza a większa jeszcze korzyść z poznania mądrości żyć właśnie w cieniu mądrości tak, co się kojarzy, jak w Ziemi Świętej są te drzewa figowe, czy inne właśnie, tak jak rozpoznawać, właśnie studiować torę właśnie w cieniu takiego figowca, w cieniu też, też mądrości, przebywać Boga, że ono słoni, właśnie to też jest taka aluzja, niż mówi w cieniu pieniądza. Tu jest też, widzimy, przeciwstawność, a większa, większa jest korzyść z poznania mądrości, darzy bowiem życie. Tego, który ją posiada. Czyli mądrość daje naprawdę życie. Kto ją posiada. I Pan Bóg przypać się, mówi potem, dziełu Bożym, Bożemu. Mówi teraz, popatrz na Boże właśnie cały świat. Któż, bo któż yy, naprostować może to, co on z, z, sk, yy, skrzywił. To jest też bardzo kochelet. On to jest bardzo realista. Ktoś się skrzywe, to się go i naprostuje już. Coś już jest nawet w naturze coś. Coś się właśnie zepsuje to już tego się napostuje. Tutaj też jest. Bo któż, gdy ci on dobrze gdy się ci dobrze wiedzie ciesz się z tego a wiedzieć się źle mówi wtedy to rozważ. Daj konkretne rady się dobrze wiedzie ciesz się. Ale źle rozważ co jest. Proś właśnie po, cały czas tu Pan Bóg co właśnie trzeba zmienić. Też konkretna rada i to właśnie przypad się dziełu Bożemu. Yy, I to jest zarówno jedno, jak i drugie sprawia Bóg. Mówi to szczęście, ale też jak coś się dzieje źle, niepomyślnie, być może mówi Pan Bóg chce powiedzieć coś do nas poprzez to doświadczenie, żeby się naprawić. To jest to właśnie wychowanie poprzez to obustronne, poprzez to błogosławieństwo Boże, które zawiera się właśnie, żeby człowiek nie odszedł z drogi powołania i wszystko sprawił Bóg i to rozważ. Zarówno jedno, jak i drugie sprawia Bóg. Takiż człowiek nie może tego wszystkiego docieć i tak niczego zgoła, co po nim będzie. Wszystko widziałem za marnych dni moich. Tu sprawiedliwy, który ginie przy swej sprawiedliwości, a tu złoczyńca, który przy złości swej długo żyje. To jest co Kochelet. Pamiętamy, co chiop. To jest to typowe dla ksiąg mądrościowych, który też rozważa, że Sprawiedliwy ginie w swojej sprawiedliwości. Dlaczego on ginie? W się? Sprawiedliwy jest. Gdzie jest Pan Bóg? Mówi, a tu złoczyńca przy swej złości właśnie długo żyje. By tak byśmy to zsumowali po naszemu, że Pan Bóg trzyma nas dla naprawy życia. chcę jeszcze, żebyśmy coś może zmienili w życiu. Tak parafrazujemy to, to, to myślenie właśnie, próbujemy. Nie znamy też do końca tych zamiarów Pana Boga, ale zawsze trzeba się mówi pytać. Dobrze się dzieje, dziękuj. Źle się dzieje, rozważaj to. Co trzeba się zmienić? Nie narzekaj, tylko mówię rozważaj. I mówi potem, nie bądź do przesady sprawiedliwy. I nie uważaj się za mądrego. To już to faryzeuszów i saryceuszów. Ich właśnie postawę, którą ganił Pan Jezus i właśnie dumę faryzeuszów. I ta duma pycha, to jest grzech przeciw duchowi świętemu. Dzisiaj Panie akurat mówi o tym, o właśnie o Belzebubie, w szatanie, bo duma, to przede wszystkim jest wola. Pełnię swoją wolę. I odrzucam właśnie wolę Pana Boga. I to jest grzech przeciw duchowi świętemu. I potem jest, konsekwencją tego jest My mówimy w Ojcze Nasz, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Codziennie się modlimy, żebyśmy rozeznawali wolę Pana Boga, czyli żyli według Ducha Bożego, a nie właśnie grzechli Duchowi Świętemu. To jest pełnienie tylko swojej woli, która prowadzi do zatwardziałości serca, zamknięcia na właśnie na wolę Pana Boga. Tego piękna codzienna modlitwa Ojcze Nasz, wola Boga tak jak właśnie na, na, na niebie, tak i na ziemi. Chwała ludziom na ziemi, którzy żyją według Bożego upodobania, wypełniają wolę właśnie, wolę Bożą. Nie bądź do przodu sprawiedliwy i nie uważa się za zbyt mądrego. Czyli żyjemy według swojej sprawiedliwości, mądrości, odrzucamy wtedy to działanie właśnie Pana Boga i Jego wolę. I dlaczego miałbyś sam sobie zgotować mówi zgubę? Czyli mówi po prostu, to jest, tak bym powiedział troszeczkę, tak niedosłownie, ale grzech przeciw Duchowi Świętemu, jeżeli będzie Nowy Testament. takim bym przygotowanie do tego bym tu widział, że właśnie poleganie na swojej sprawiedliwości, mądrości, gotowanie sobie właśnie zguby i nie otwieranie się na wolę Pana Boga. I mówi, nie bądź też zbyt zły i nie bądź głupcem, mówi nawet właśnie, tak, jest ciężko to zrozumieć. Dlaczego miałbyś przed czasem swym umrzeć? Mój, nie bądź też właśnie, masz ten czas i Pan Bóg ten czas przeznaczył, że też sugeruje, że mu ten czas możemy se skrócić, który Pan Bóg przez naszą, naszą właśnie też zło, czy naszą głupotę. Możemy właśnie, mówi, dlaczego miałbyś przed czasem umrzeć? Takie refleksje. Ale tu sugeruje zło i głupota. Powoduje, że być może w oczach Bożych miał być właśnie trochę dłużej, ale Pan Bóg co może? Wolę człowieka wysłucha. Pan Bóg nie może nic robić wobec wolności, woli człowieka. Gdyby zaprzeczył sobie miłości, którą jest i tu widzimy też Kochelet bardzo głęboko w to wchodzi. Dlaczego miałbyś przed czasem umrzeć? Mówimy, ktoś zginął w wypadku samochodowym tragicznie, i przed czasem czy tak miał być, a niektórzy mówią, Bóg tak chciał ci, którzy yy, brakuje właśnie takiej wiary, tego Ducha Bożego. I mówi yy, dobrze, jeżeli się trzymasz jednego, a od drugiego ręki swej nie odejmujesz, mówi, bo kto się boi Boga, uniknie tego wszystkiego bojaś właśnie boża. Ta moc jest wysoka. Wola właśnie Boga. Szukanie Boga. Uniknie, mówi, wszystkiego. Właśnie przedwczesnej śmierci. Też i tego głupoty i zła, jeżeli będzie bał się właśnie Boga. Mądrość czyni, mówi, mądrego silniejszym niż dziesięciu mocarzy, którzy są w mieście. Jeden właśnie człowiek tyle może zrobić, Mądrość jednego wobec dziesięciu mocarzy w mieście. Mów tu rozważa na temat siły też widzimy. Siła argumentu czy argument siły? To, co dzisiaj mamy, to Kochelet bardzo też wyraźnie mówi właśnie mądrość, argument, mądrość. Właśnie siła argumentu. Stąd jest właśnie mądrość nie niż argument siły. Też daje konkretnie. I widzimy, jak to mamy i w życiu teraz naszym. Bo mówi, bo nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by zawsze postępował dobrze, a nigdy nie zgrzeszył. Bardzo realnie. Nie ma, mówi świętego, na ziemi tak, który by nie zgrzeszył i który by zawsze postępował dobrze. Tylko nieustannie trzeba się korygować. Maryja jest niepokalana, jedyna właśnie, Pan Bóg zachował ją od grzechu i Maryja też właśnie też jest na nas tym właśnie też wzorem tutaj w tym wszystkim, że nie, że nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego do końca, który by zawsze postępował dobrze, a nigdy nie zgrzeszył. A potem wiemy jak w świecie też mediów czy społecznym, nikt się w piersi nie uderzy, że ja nigdy nie zgrzeszyłem. Kochelet mówi, nie ma takiego człowieka. Mówi, że trzeba w stanie czynić właśnie to zwracanie się do Pana Boga, że zawsze znajdziemy. A kto idzie w zaparte, to właśnie grzech przeciw Duchowi Świętemu i polega na swojej sprawiedliwości i mądrości. Mówi: Nie zwracaj też uwagi na wszystkie rozmowy, jakie się prowadzi, byś czasem nie usłyszał, jak ci złożyczy Twój sługa. Nie wszystko trzeba słuchać. I Teraz mamy w tym świecie mediów, to szczególnie w tym świecie, gdzie pełno jest. Mówi tutaj nie zwracaj uwagi na wszystkie rozmowy. Jakby wszystko do serca sobie byśmy brali, to można się nerwowo wykończyć. I, I to i nie wytrzymać. Jako helet już o tym też wspominam. I mówi nie zwracaj uwagi na wszystkie rozmowy. Bądź spokojny. Nie wszystko może się wypełniać. I nie bierz sobie tego do serca, jakie się prowadzi. Mówi, czasem można nawet usłyszeć, że ci sługa twój rzeczy. I to też... Yy, bo często przecież, jak sam wiesz, ty także innym złożeczyłeś. Powraca to, mówi, kochelec. Jak yy, właśnie yy, yy, Kuba Bogu, nie tak słowie takie nieodpowiednie, ale tak też odwrotnie. I, yy, bo to wszystko, mówi, badałem i miałem na uwadze mądrość. Rozważam. Mówiłem, chciałbym być mądry, lecz mądrość jest dla mnie niedostępna. Czyli mówi też mądrość tylko właśnie w Panu Bogu. Bojaź, powiedzieliśmy to, co ważne jest już wcześniej, tak jak Augustyn to zauważył, księgi mądrościowe, że mądrość jest na samym szczycie. I to jest Bóg, który jest mądrością. Naszą drogą jest bojaź Boża. czci Boga, szanuj Boga słuchuj się w Boga. I mówi, tutaj też on mówi, chciałbym być mądry, mówi, pragnienie, lecz mądrość jest dla mnie niedostępna. Ma świadomość, że ta, tego święta Augustyn to bardzo pięknie ujął w tym takim obrazie na szczycie. Mądrość, która wychodzi, przedwieczna, wiekuista i my żyjemy, idziemy, a tu w górę się wspiniamy, tej Bożej mądrości. I mówi, niedostępne jest to, co istnieje i niezgłębione, to któż to może zbadać? Więc mówi, zwróciłem swój umysł ku temu, by poznać, badać, szukać mądrości i słusznej oceny. Sumienie właśnie. Dlatego się zwraca, aby to właśnie badać, szukać tej mądrości. On nieustannie się uczy, poszukuje mądrości, czyli dochodzi do wniosku bojaź Boża. To będzie też taką podsumowaniem ksiądz mądrościowy. I mówi, dokonywać też słusznej oceny, by poznać, że zło jest głupotą, a wielka głupota szaleństwem. I przekonałem się, że bardziej gorzka niż śmierć, to tak akurat mówię o relacjach pustych, jest kobieta, nie? Mówi też, że też właśnie jakieś, też o relacjach niewłaściwych, także i w społeczeństwie, w życiu że to jest, to jest szaleństwo, to jest głupota też. Też mówi tu do relacji też, powraca, żeby naprawdę też to kształtować. I potem rozważa, któż jest mężec i któż poznał znaczenie rzeczy. To jest w ósmym rozdziale. Takie tutaj wstępy o tej mądrości. Może za dużo tej mądrości już dla Państwa tutaj ser tak serwuje, ale to... Yy tutaj będziemy i teraz on przechodzi tutaj jest właśnie od ósmego rozdziału tutaj jest ósmego rozdziału on przechodzi na rzeczy, poszukiwanie mądrości czyli mówi, że wszystko jest w jakimś sensie czasami um, ciężko jest coś określić czasami przypadkowe, losowe człowiek na to nie ma wpływu jakby chciał wszystko, właśnie, bo człowiek musi się zmierzyć z tym. Chce wszystko ustawić, tak jak ktoś zaplanuje komuś, dzień czy coś, a nagle korek, wypadek. I w swojej mądrości nie może tego przekroczyć, a ja próbuje, właśnie. I popełnia wtedy głupotę. Różne potem się dzieją, właśnie, rzeczy, czy słowne, czy inne rzeczy. I on też w tym ósmym rozdziale, 8:17 mówi, że w świecie wszystko jest. Też przypadkowe, losowe. Trzeba z tym się zmierzyć i także swojej mądrości i zachować właśnie mądrość wobec tej losowości i przypadkowości, której człowiek nie zamierzył. Przygotować serce na to, na to wszystko. I to mówi w ósłym rozdziale. Mądrość człowieka rozjaśnia jego oblicze. Takiż surowy wyraz jego twarzy się zmienia. Rozkazów króla przestrzega i mówi pomny przysięgi złożonej przed Bogiem. Nie sprawiaj sobie niepokoju. Odejdź przed Jego oblicza. Nie wdawaj się w złe sprawy. Bo wszystko, co tylko zechce, może uczynić. Ponieważ słowo królewskie ma moc. A któż mu powie, cóż ty czynisz? Czyli też mieć ostrożność z kim się właśnie człowiek czasami mierzy i że nie da rady właśnie. Trzeba także niby próbujemy coś na siłę. Zmienić kogoś, świat, rzeczywistość, ale też trochę innym sposobem. Trzeba znaleźć tą Bożą drogą. Nie, my na przykład często rewolucje są na świecie. Nagle jest rewolucja, zmieniamy świat i krwawo. I to Kohelet przed tym właśnie przestrzega, że zmierzanie się z problemami właśnie zła, zła moja teraz oczywiście parafrazuję, ale ta zła właśnie droga mówi, nie, nie sprawiaj sobie niepokoju. Rewolucja ile właśnie niepokoju wnosi, niby człowiek chce pokój zapanować, jak, jak była taka dygresja, że od, od dzisiaj, rozmawiają generowie, będziemy prowadzić pokój. Rozpętamy wojnę, aż się zapanuje pokój. I to właśnie takie to jest to myślenie człowieka, takie to diabelskie. I mówi, zachowaj właśnie, nie sprawiaj sobie niepokoju. Ponieważ tutaj ten, kto przestrzega rozkazu, nie wie, co to zła sprawa, a serce mądre pamięta o czasie i sądzie. Na każdą bowiem sprawę jest czas i sąd, gdyż zło człowieka wielce na nim ciąży. Czas i sąd, bo nie wie wcale, co będzie, a jak będzie, któż mu to oznajmi. Nad duchem człowiek nie ma władzy, aby go powstrzymać. Nad dniem śmierci nie ma mocy. Tak samo nie ma na wojnie zwolnienia od walki. I tu przestrzega właśnie, to mówiłem co o ewolucji, to tak wybiegłem do przodu, ale tak nawet nie myślałem, że tu pisze o walce, o ewolucji, ale widać on też tu pokazuje właśnie, że przestrzega właśnie to prowadzi do walki, że człowiek chce właśnie zmieniać i tak szukać w inny sposób niż właśnie pokoju. I właśnie człowiek nie ma władzy nad swym duchem, duch opanuje, nie może go potem powstrzymać, także dążenia do władzy. I tak jak nad dniem śmierci nie ma mocy, tak samo na wojnie nie zapanuje nad walką, nad rozebem krwi, a chce wprowadzać pokój poprzez wojnę. Nie zapanuje na tym też te refleksje są tu Kocheleta jak mu święty Jan Paweł mówi właśnie często, nigdy więcej właśnie wojny. To, to słynne takie było też jego, też często nawiązywał. I święty Jan Paweł II przestrzegał właśnie młodych przed tym. Też kochelet. I mówi, tak samo na wojnie nie ma zwolnienia od walki i nie uratuje nieprawość tego, kto ją popełnia. To wszystko widziałem, mówi, zwracając uwagę na wszystkie sprawy, jakie dzieją się pod słońcem gdyż, gdy człowiek jeden panuje na drugim, na jego nieszczęście. Czasami człowiek panuje na drugim, na jego, mówi, nieszczęście. Czasami na dobro, tylko jest świadom, że jest też ucisk. I żeby też zachować spokój, opanowanie. Jeżeli wejdziemy do Nowego Testamentu, to Święty Paweł mówi, żeby także niewolnicy wypełniali swój charyzmat. W tamtych czasach było niewolnictwo, nie niewolników, czyli było też ta to też żyć właśnie w takim stanie, jakim jest, uwielbiać Pana Boga. Nie robić nagry właśnie rewolucji. Chociażby człowiek chciał przejść z niewolnika, być królem, prezydentem, nie wiem, odwrotnie. I to jest, właśnie on przestrzega przed taką pokusą. Tu Kochelet mówi, wszystko widziałem i gdy czy nawet nieszczęście, gdy właśnie człowiek panuje nad drugim. Na jego właśnie mówi nieszczęście. Ponadto widziałem, jak złoczyńców, ze yy, czczą ze czcią składano i w grobie, mówi. Złoczyńców ze czcią salwy, hołdy w grobie. Też to widział Kochelec. Tak jak królowie, czyli jakieś takie układy. Mówi, też to widział. I mówi, składano ich ze czcią w grobie. A ludzie przychodzili i odchodzili z miejsca świętego. I zapomniano w mieście o tym, co tamci czynili. I potem zapominano. Niby tak w tych hołdach, ale potem w niepamięć odchodzi. A właśnie a święci mówią, pamiętamy, mądrości świecą, chociaż nie byli składani w takich hołdach, to jak, jak właśnie gwiazdy na firmamencie nieba. Tak święci potem właśnie świecą, a po tamtych, chociaż było w salwach, hołdach, nie pamięć, ale też to widział i mówi o tym mówi ponieważ yy, mówi to marność jest Hawel nie, nie ma się do tego przywiązywać to jest tylko ludzkie to nie jest boskie mamy szukać też wiadomo prawo ludzkie nam nie są obce ale też yy, no, bożej bojaźni i mówi potem ponieważ wyroku nad czynem złym nie wykonuje się mówi zaraz nie ma tak że nad czynem złym mówi już będzie wyrok Zapadnie, osądzą już. Mówi, dlatego serce synów ludzkich bardzo jest skory do czynów złych, bo nie ma konsekwencji szybkiej. Też to kocha Ledwicz. Yy, ten właśnie niesprawiedliwość w świecie i zachowuje też spokój. I nie ma od razu konsekwencji, że Pan Bóg czasami patrzy, Pan Bóg raz ukaże, od razu właśnie zareaguje. Mówi też, nad tym mówił. Trudno mu to przychodzi, ale mówi, ponieważ wyroku nad czynem zły nie wykonuje się zaraz. Dlatego serce synów ludzkich jest skore do czynów złych. Ta wolność właśnie człowieka i yy, wolna wola, tylko helet, widzi. Mówi, zwłaszcza, że grzesznik czyni źle, mówi, stokrotnie. Nie ma konsekwencji. Nikt mu tego nie zabroni. Dlatego mówi o królach, władcach, których Ktoś mu zabroni właśnie czynić tak na jego właśnie różne pomysły. Ktoś mu sprzeciw, sprzeciwi. Zwłaszcza, że grześnik czyni źle stokrotnie, a, a, a jednak żyje długo. I mówi też, to kochelet widział. Widziałem to. Chociaż mówi ja również, i to mówi poznałem, że szczęści się tym, którzy boją się Boga jednak. Dlatego, że się Go boją, Dlatego właśnie im się szczęści, mówi. Nieszczęści się zaś złoczyńcy i podobny do cienia nie przedłuża on swych dni, dlatego, że nie ma w nim bojaźni wobec Boga. To właśnie właśnie odważanie bojaźni, najważniejsza bojaźń Niepatrzenie to, co on widział, te niesprawiedliwe sądy jakieś, nie ma konsekwencji, salwa chowają umarłych, wszystko to kochalet widzi. Mówi bojaś Boga, Boga się bój. Nie daj się zwieść różnym tym ludzkim czynnikom i mówi, to jest najważniejsze, to jest istota życia, że w tym jest właśnie życie, przedłuża swoje dni, mówi, czyli widzimy te dni ziemskie, ale pewnie myślimy, że jakaś tutaj też ta jest ta nadzieja właśnie dalsza, mówi, bo jest, jest marność, która się dzieje na ziemi, są sprawiedliwi, którym się to zdarza, na co zasługują grzesznicy, a są grzesznicy, którzy się to zdarza, to na co zasługują sprawiedliwi. Yy, I to jest właśnie to, co grzesz... Widzimy, jak świat jest pokręcony, mówi. Że dlaczego właśnie to, co się zdarza grzesznikom, to ich się traktuje tak jak sprawiedliwych. Jak ta mentalność świata jest właśnie pokręcona. Świat nie mówi, nie potrafi poznać, co jest dobre. To jest to, bym powiedział, taki, jak często się też mówi teraz w dzisiejszym też świecie, jest ten, e, e, nie, e, taki relatywizm właśnie w świecie, co jest dobre właśnie, inne niż, też to Kochelet widzi, że to, co właśnie czynią grusznicy, uważają światła uważa za sprawiedliwe, a to, co czynią sprawiedliwi, to świat uważa właśnie za niesprawiedliwe, odrzuca to. Mówi, ten relatywizm w świecie właśnie nie ma odniesienia do Pana Boga, Kochelet też to rozważa i widzi to. I mówi, że to jest, mówi też, też mówi marność. To jest właśnie, trudno to przyjąć. I mówi, rzekłem i to jest, mówi Hawel. To jest Hawel, mówi. To jest marność. To nie jest prawdziwe. To odrzuca, mówi. To jest ulotne, przemienne. To przemija też w tym sensie, że to jest Hawel. I mówi, i, i wtedy rzekłem, to jest marność. Ale mówi, sławiłem więc radość. I zaczął się cieszyć. Simcha. W tym wszystkim. To też zdumiewa właśnie. Jego właśnie tyle tutaj zobaczył. Ma się człowiek się przerazić. Po prostu tyle tego. Wszystko do góry nogami, jak to upside down mówią. I to jest. Stoi właśnie. I on mówi, rzekłem, sławić, rzekłem sobie sławiłem więc radość, chociaż tamto jest marność, ulotne, przylotne, dobrze, to już zostawiam to, ale mówię, sławiłem więc radość, bo nic dla człowieka lepszego, to pod słońcem, w którym żyje, a żeby właśnie achal, właśnie konsumować, cieszyć się w tym sensie pozytywnym, smakować właśnie, to jest jeść i pić, czyli kosztować życia, cieszyć się życiem i doznawać radości, to nie jest właśnie, to jest jakiś hedonis księdza Kocheleta właśnie, żeby człowiek jadł i pił, a to jest smakowanie życia, radość życia, simcha. I nie, no, Chociaż widzi tamto, tamto jest tam, tamto jest Hawel, tamto nie wchodzę. To nie jest moja droga. I podejmuje tą drogę właśnie simcha, radości. Radości Bożej. Cieszenia się właśnie, smakowania życia. I doznawania radości, by Go cieszyło w Jego trudzie za dni Jego życia, które pod słońcem daje Bóg. Właśnie Pan Bóg to daje te dary. Ciesz się tymi darami. Tamten Hawel e, przeminie, nie, nie, nie zmienim, nie Mamy czasami też wpływu. Możemy zmieniać, ale on wie, też ma świadomość tego. Koncentruje się właśnie na radości darów bożych. Dar życia, dar czasu, dar właśnie tego wszystkiego i mówi za dni swego życia pod słońcem. Gdy na, uwagę na to, gdy na to uwagę mówi, zwróciłem, by poznać mądrość i przyrzeć się dziełu, jakie się dokonuje na ziemi, bo ani w dzień, ani w nocy snu nie zaznają oczy człowieka. Widziałem wszystkie dzieła Boże. Człowiek nie może zbadać dzieła, jakie się dokonuje pod słońcem. Czyli nawet on nie rozumie tamtych, tych rzeczy, które się dzieje, on to po prostu mówi, nie jestem w stanie tego zrozumieć, zbadać. To nie jest, nie będę w tamtą drogę wchodził. Mówi, może by tak powiedział trochę, parafrazuje, marnował życia swojego na to wszystko, tylko spróbuję właśnie tutaj organizować i to żyć jakoś inaczej. I mówi, yy, człowiek nie może zbadać dzieła, jakie się dokonuje pod słońcem, jakkolwiek się trudzi, by szukać, mówi, nie zbada, a nawet mężec chociażby twierdził, że je zna, nie może go też zbadać, właśnie poznać i to jest, i potem pozostawia. I potem w dziewiątym rozdziale przechodzi do losu. Jak tutaj widzimy, tak przestawił właśnie bardzo realistycznie to życie. I Hawel mówi, Hawel, to daj sobie z tym spokój. To jest Hawel. Wiadomo, że też nie można być obojętnym na zło, na krzywdy, na cierpienie ludzkie. Trzeba też świat zmieniać, oblicza tej ziemi. Niech wstąpi duch twój, i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, to jest też psalm, Przemu to jest psalm, któryś, to, to wiem, który, to jest też ten psalm, tu święty Jan Paweł się modlił, niech stąpi duch twój i od, odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. I, I to jest potem, o dziewiątym jest los człowieka i ono spoczyna, a ten los człowieka niektórzy tłumaczą, jak sobie tutaj właśnie dają to carpe diem, Czyli chwytaj chwilę, chwytaj czas. Chociaż nie jest to takie aż dobre, bo wszystko to rozważyłem, wszystko mi zbadałem, dlatego że sprawiedliwi i mędrcy oraz ich czyny są w ręku Boga. Zarówno miłość, jak mówi nienawiść. Nie rozpozna człowiek tego wszystkiego, co przed oczyma się jego dzieje. Człowiek nie jest nawet w stanie określić bez Pana Boga. Na czym właśnie, czy on się kieruje miłością, czy nienawiścią że właśnie rozeznać. Czasami są takie jakieś psychologiczne różne rozeznawania. Bo potrzebne są oczywiście, ale zawsze ja doradzam, żeby ktoś na przykład się pomodlił i to znaczy takie różne, na przykład dziesiątek rożańca odmówił albo pomodlił się właśnie, żeby Duch Boży tak, także go przeniknął w tym wszystkim poznawaniu, co było w przeszłości, żeby to nie stało się na niego bólem, ale żeby to powodowało mu właśnie wychodzenie z tego nie pozostawienie tylko właśnie w tym, yy, w tym rozdrapywaniu, starych stary właśnie ran, że kierował się tak w życiu ozezna nienawiścią na przykład, nagle odkryje, a nie miłością. Chociaż myślał, że kieruje się miłością. I, i, to, i to jest, potem mówi wszystko, jednakie jest dla wszystkich. Ten sam los mówi spotka sprawiedliwego, jak i złoczyńce, tak czystego, jak i nieczystego składającego ofiary, jak tego, który nie składa ofiar. Tak samo jest z dobrym, jak i z grzesznikiem przysięgającym, jak to nie przysięgi się boi. To złem jest we wszystkim, co się dzieje pod słońcem, że jeden dla wszystkich jest los, a przy tym serce synów ludzkich pełne jest zła i głupota w ich sercu, dopóki żyją. Głupota w sercu, dopóki żyją. Ostatnia właśnie Czasami mówi się umiera, tak mówi który nadzieja też nie, jako ostatnia, ale też czasami głupota też człowiek. Bo co do końca życia człowiek właśnie musi się zmagać z grzesznością. Człowiek jest grzeszny i to jest świadomość, że jest grzesznikiem, i tego się nie wyzbędzie do, do śmierci, że jest grzesznikiem. I skłonny do złego, do grzechu. Dlatego przed każdą muszą mówimy właśnie uznajmy naszą grzeszność. Nie wyznajmy grzechy ale grzeszność, że Pan Bóg nas chroni, aby nasza grzeszność, słabość natury nie prowadziła do grzechu. Czym inny właśnie jest grzech niż grzeszność. I on to właśnie też tutaj, można powiedzieć, to taka, ja się, a ta nauka nas podprowadza właśnie mówiąc o, że właśnie, że do głupota jest, mówi tak się, a potem, a przy tym serce synów ludzkich pełne jest zła, a głupota w ich sercu dopóki żyją. Dopóki żyją jest zagrożenie właśnie kupotą, ja bym powiedział tak dalej, grzesznością też, tą słabością, że popełniają grzech dopóki żyją. I potem mówi, a potem mówi do zmarłych. Jaki z tym wtedy tutaj optymizm właśnie, ten humor czarny, kocheleta, potem mówi do zmarłych, wszyscy idą właśnie, pokazuje, że i mówi, a potem do zmarłych i a któż stanowi wyjątek, mówi. Nikt się przed tym nie ustrzeże, mówi. Patrz właśnie, mówię, z picefinem, to jest tak bardzo ważne. Patrz końca. To przysłowie potem łacińskie weszło, to kochelet. I yy, mówi, ja, yy, bo któż stanowi wyjątek? Wszyscy żyjący mogą się jeszcze mieć nadzieję, bo lepszy jest żywy pies niż lew nieżywy, ponieważ żyjący wiedzą, że umrą, a zmarli niczego zgoła już nie wiedzą do zapłaty też więcej już żadnej nie mają. Bo pamięć o nich idzie w zapomnienie. Zarówno ich młodość, ich nienawiść, ich zazdrość dawno już przeminęły. Właśnie też jest świadomy tych wszystkich właśnie wad i już nigdy więcej nie będą miały udziału w tym wszystkim, co się dzieje pod słońcem. Mówi dalej więc. To jest takie, niektórzy tłumaczą, nuże. To jest takie właśnie, rusz się. Ja bym powiedział to, to w św. Franciszek, właśnie papież Franciszek z fotela, właśnie, wstanie właśnie z fotela, załóż właśnie z kanapy, to jest ten kochelet, dalej więc, murze, ruszcie właśnie, mówi tak niektórzy, tak, to oddać, właśnie, kiedyś było takie nurze, nie tak to, trochę chyba brzmi, tak staropolska brzmi, tutaj tak tłumaczył dalej więc, teraz byśmy objęli papież Franciszek, ruszcie z kanapy, nie to by. Zabrzmiało teraz ten idiom może dobrze wyrażony. weselu chleb swój spożywaj, mówi. Ciesz się właśnie życiem. I w radości pij swoje wino. Yy, bo już Bóg przyjął Twe czyny. Już bowiem właśnie Bóg już te czyny przyjmuje wszystko. Człowiek yy, w każdym czasie niech szaty Twe będą, mówi, białe. Olejku też niechaj na głowę Twoją nie zabraknie. Używaj, mówi też właśnie ciesz się swoim życiem, smakuj z, z kobietą, którą ukochałeś, bo wszystkie dni twojego życia i to jest i pod słońcem i to jest też widzimy, jak tu wzywa właśnie, nurze, to dalej, że właśnie już się z kanapy i nie bądź właśnie takim ogarnięty tym wszystkim, co tutaj kocholet przestawi jako realne właśnie, pokazał. I też mówi nawet śmierć. I ciekawe to mówi właśnie, on patrzy, śmierć i do zmarłych idziemy, koniec, nie ma wyjątku. Ale on mówi, ruszcie z kanapy. I mówi, tak widzimy, jak on niesamowicie przechodzi, z takiego właśnie, z takiego, takie przełamanie jest tutaj, żeby wlać. To myślę, że na tym zakończymy już, żeby tak nie przeciągać. My, że Kocheleta już tak nie będę już rozważał, to jest właśnie to ostatnie, to już tak jest też używanie właśnie młodości, czasu yy, i kończy też yy, Kochelet, najważniejsze jest yy, koniec mowy, wszystkiego tego wysłuchawszy, mówi Boga się bój, przykaza Go przestrzegaj, bo cały w tym człowiek. Człowiek jest właśnie, jak powiedział św. Jan Paweł II, człowiek nie pozna siebie bez Chrystusa. Cały jest właśnie w Chrystusie. Cały człowiek właśnie w Bogu. Bóg bowiem każdy czyn wezwie przed sąd, dotyczy wszystkiego, co ukryte, czy dobre było, czy złe. Zaufać właśnie Panu Bogu. I, i to jest tak, bym chciał zakończyć. I to właśnie ruszyć się z kanapy. To, to co nas też proponuje nam Kochelet. Dalejże iść właśnie w życie, w świat. A następnych zajęciach proponuję, żebyśmy już przeszli do księgi przysłów i byśmy zakończyli do końca właśnie tego roku. Teraz zobaczymy tą właśnie drugą księgę, trochę dłuższa jest. Ale mam nadzieję, że teraz Państwo jakoś trochę z optymizmem spojrzą na kocheleta. Só też zobaczyć jego. Słucham. Ciężko. Cały czas nie przekonałem to. Dobrze, to jeszcze dalej trzeba. Jeszcze trzeba. Ciężko ciężkość jest, ale myślę, że duch pokaże właśnie jego.